Jaskinia GŁUPOTY, odcinek ósmy Cholera za blisko mam mikrofon gęby, ale dlaczego powiem wam później No beta Mówi Krzysztof, dla informacji, bo jeszcze tego nie powiedziałem Otóż yy, dzisiaj jest 14 października A ja sobie nagrywam To jest dosyć dziwne, bo yy, Dwa dni temu, tak? No tak, dwa dni temu był już odcinek No Dziwne takie, bo powinien być w piątek, a nawet później, w środę powinien być, no ale to jest najlepszy dowód na to, że nagrywam kiedy chcę. Dobra, dzisiaj mamy yy, no, czołówkę taką, jak mieliśmy yy, poprzednim razem, bo jakoś specjalnych sprzeciwów w, komentarzu, w komentarzach nie widziałem. Właściwie w jednym komentarzu, bo był tylko jeden komentarz. Z tego wynika, że mój śmiech szaleńca nie jest dobry. Ale to dlatego, że pewnie szaleńcem nie jestem. No. A czemu nagrywam sobie w czwartek? Yy, bo dzisiaj jest czwartek. Nagrywam sobie w czwartek, bo jest dzień nauczycielka, nauczyciela i mam wolne od szkoły, po prostu. Jedyny taki dzień, czy dobra nie jedyny, ale jeden z niewielu kiedy po prostu. Tak, go w czwartek mam wolne. I to jest bardzo fajne, bo mogę sobie od tej szkoły oddechnąć i wstać o 10. Nie no dobra, wstałem o dziewiątej. No ale no tak zwykle to tak wstaje o szóstej pięćdziesiąt. No i miłe takie, miła taka alternatywa. Poza tym nie rozumiem też dzieci, które się cieszą, że będą szły do szkoły. Bo wiecie, takie, pierwsze pierwszoklasiści. Oni już, jupi, jupi, idę do szkoły, jak fajnie. No. A później im przychodzi biologia, chemia, fizyka. I się tak radośnie ko... nie... no... nie zaczę... nie... i się radość i już radośnie tak nie jest, o. Ale czasami nie umiem się wysłowić. No, ale... nie wiem czemu się nie umiem wysłowić. Muszę nad tym popracować. Pewnie właśnie to jest jeden z powodów, dla których nagrywam ten podcast. Żeby się poprawić, bo tutaj wiem, że ja do kogoś mówię. To tak jakbym gadał w radiu, tylko że... w radiu mnie, by mnie... tysiące. A nie... Dziesiątki, no bra, nie dziesiątki, tak, mam ile słuchaczy. Tak, około 15 ludzi mnie słucha, he? Yy, No i jeszcze, no. I yy, jeszcze, no, wiem, że to yy, to kiedyś ktoś jeszcze odnajdzie, bo w internecie nic nie ginie: naprawdę nic. No. Eee, yy, tak. No. zaciszu, na spacerze w parku, w zadumionym pubie, przy lampce wina, przy kawie, przy zimnym browarze. O kulturce porozmawiać można zawsze. Podcast subiektywnie o kulturce. Pogadajmy o filmach i książkach. sok-podcast.net Praca chyba stała się wymówką, by dektafon wieź na na pace. Bez Praktyk. pośpiechu, wręcz pomału, w przemku rodzi się dylemat. Czy nagrywaj brak sygnału, gdy wychodzi, nie na temat? Nie na temat? Nie na temat? Nie, wychodzi? nie na temat wychodzi. Po Irlandii zbierać dźwięki, taki obraz w życiu cel. Możesz go usłyszeć dzięki brakcygnału.pl The you have is not in at this time. A dzisiaj Krzysztofan hojnym jest. Machnął dwa promocy, nawet szczególnie podoba mi się ten promoc, brak sygnału tutaj. Pichon zrobił bardzo dobrą robotę. W ogóle to już drugi dobry Promos, który zrobił Pichon, a właściwie trzeci, bo y, promos y, tego jakim tam jest hukafonu też jest całkiem niezły, aczkolwiek Pichon zrobił też, a właściwie przyczynił się do zrobienia promosa a jaskini głupoty, którego możecie znaleźć w zakładce promu jaskinie. Tak jest tam taki Promos. Y, dobra. No to tak, teraz właśnie miałem wam powiedzieć, dlaczego nie wiem czy nie jestem za głośno czy za blisko i że mikrofon mam blisko gęby. Otóż pamiętacie w poprzednim odcinku mówiłem, że kupiłem sobie mikrofon za 5 zł. Kupiłem, ale on przestał działać, nawet na antenie przestał nam działać, więc wywaliłem z niego wszystkie bebechy i wsadziłem mój stojący mikrofon. Przyczyniło się do tego to, że nauczyłem się oddzielać mój mikrofon od podstawki tak, żebym mógł go trzymać w ręku. Więc wsadziłem, wsadziłem do no, do mikrofonu za, za 5 zł mój mikrofon i wygląda w miarę normalnie. No trochę wystaje z niego, ale mało i myślę, że aż tak to nie przeszkadza. A poza tym mogę sobie go przyczepić do mojej podstawki na mikrofon, więc równie dobrze mogę mieć stojący mikrofon. Pod, pod odcinkiem będę zdjęcia, to Wam pokażę jak to się mniej więcej prezentuje. No i teraz nie wiem, czy za blisko, czy mam, czy nie. No. Yy, tak. No ale fajnie to wygląda, fajnie to wygląda. Yy, polegało to, to na tym, żeby wechy wszystkie ten wyrzuciłem. Yy, włącz, yy, przycisk, włącz i wyłącz na mikrofonie też musiałem wyłączyć. Muszę wyrzucić. A i zostały takie, tam takie dwie blaszki metalowe. Tutaj jak wsadzę, to mikrofon mój po prostu kaleczą i zdziera się, no, plastik z niego. Więc ob obkręciłem go parę razy tym. Chusteczką higieniczną, no, wsadziłem No i plan jest taki, żeby już tego mikrofonu nie wyciągać, bo po takim. takim w, no.. Yy, yy, jak to się nazywa? Wrzucaniu go tam i wyrzucaniu. Nie wiem. Wsadzaniu i wysadzaniu, o tak. Słownictwo mi się już myli. <śmiech> yy, po wsadzaniu go, yy, i wysadzaniu go. Yy, no mogłoby z niego nic nie zostać tak delikatnie mówiąc. No, yy, Ale jeszcze był problem, jak macie ten mikrofon, to takie taka siatka, co się do niej mówi. Wiecie, to, taka kulka, co się do niej mówi. To górne, to mniej więcej w połowie tego jest takie plastikowe koło na to, żeby po, bo ta kulka składa się w dwóch części, żeby to połączyć. No, Ta górna część, do której mówimy, mi zaczynała odpadać, więc kropelką to zrobiłem. Z tym, że gąbka, bo to jest tak, że pod tą siatką jest jeszcze taka cieniutka warstwa gąbki. No i ta gąbka też się odklejała, no to musiałem to taśmą klejącą zrobić. No i ja, jak głupi, przykleiłem tą y, gąbkę kropelką i jeszcze centralnie tam, gdzie się mówi, dałem kropelką. No i przez pierwszy dzień, jak miałem mikrofon bliżej gęby, to automatycznie klej wąchałem, co nie było za bardzo fajne. Cześć nie wiem, czy od kropelki też się można tak, tak, tak fajnie zrobić, jak po kleju. W ogóle nie wiem, czy po kleju się robi fajnie, czy tylko jakoś inaczej. Dobra, kończymy to. Aha, no i gadam z tego samego mikrofonu co zawsze, tylko że w przyjemniejszej postaci, bo na przykład jak sejdę idę do parku coś ponagrywać na dyktafonie, no to lepiej, to lepiej wygląda chodzić z takim mikrofonem, niż z takim, takim dziwnym, nie? No. Yy, a poza tym ten mikrofon dalej rejestruje wszystko, co zrobię, więc na przykład tutaj słyszycie chyba, jak miętole, jakieś takie coś, jakieś takie folie. Tutaj, że butelką ruszam, tutaj, że myszką kliknę o, to klikanie myszką jest najbardziej wkurzające bo to wszystko słychać, cokolwiek bym nie zrobił. Yy, no a jeszcze słychać, jak ja robię takie wzde wzdechy i wydechy. Jak, no, mniej więcej co kilka słów takie robię. No nie wiem, musicie to zaobserwować, to jest wkurzające według mnie. No i zauważyłem, że wszyscy podcasterzy to robią. Niektórzy może wycinają. No, ale mój mikrofon jest taki, że najwięcej tego czuję i wychodzi, że jestem jakimś takim, takim, no nie wiem... Nie wiem kim, takim... No i... Mniej więcej tak by to wyglądało. Nie, dobra, nie. Wiem, że mnie nie zrozumieliście. Może to ładne, może nie. Dobra. Yy, następna sprawa jest taka... No, dzisiaj będzie trochę... Ty, yy, trochę... dłużej. O, ostatni odcinek chyba też był trochę dłuższy, bo prawie pół godziny. A miało być krócej, ja już 10 minut gadam. Dobra. Yy, Zakończ swoją twoją działalność jeden podcast. Podcast nie tylko dla odów. Wkurzyłem się niezmiernie. Dlaczego szczuć mnie się wkurzył? Bo jeszcze nie zaczął tego podcastu słuchać. Nie zaczął słuchać nie tylko dla Orów, a on się już kończy. No i wkurzenie moje było ogromne. No bo sobie tak chcę posłuchać nie tylko dla Orów, a tam w pierwszym odcinku, jakie je, jak je jego przesłuchuję, to już tam. Koniec nie tylko dla Orów. No ludzie! Mam nadzieję, że Filip coś jeszcze będzie nagrywał, bo myślę, że to jest dobry podcaster. Czy nie słyszałem go? Jeszcze tak ogólnie. Ale po ilości tych, yy, ludzi, którzy mają go w ulubionych podcastach, stwierdzam, że to musi być dobry podcaster. Mnie na przykład ma tylko Skwara. Hmm. No właśnie, byłem ostatnio na Last FM i zobaczyłem, że Skwara wczoraj o 13.30 przesłuchał odcinka o Piwoni. Tego poprzedniego. Takie wtrącenia. No i zwolniło się jedno miejsce w podcastowym tym, no dobra, nie zwolniło się, bo mamy jeszcze całą masę pustych miejsc, więc ludzie, zapewnijcie go. Szczególnie apeluję do kogoś, kto ma poniżej 16 lat, bo ludzi, którzy mają poniżej 16 lat i nagrywających jest dwóch. Z tym, że jeden jest podcasterem. Jeden to jest PJ Lioko, z podcastu Radio Zgromadzisko. Z podcastu Radio Zgromadzisko nazwę też ma trafną. No ale on nie jest podcasterem, bo ma tylko 5 odcinków. No i ja jestem podcasterem ósmy odcinek to jest mój, w Jaskini Głupoty. 4 yy, odcinki ma podcast gitarowy i 27 odcinków ma podcast w yy, Jaskini Głupoty, więc... No trochę się już ponagrywałem, tak? No zlicz sobie to wszystko, policz odcinków nagrałem, do tego dodaj jeszcze dwa, dwa odcinki podcastu TNT. którego tego nigdzie nie znajdziecie? Dobra, znajdziecie, ale nie szukać, nie szukać, nie szukać, strona jest usunięta. Nie wrócę do tego na Archivork w Czeluściach. Jest jeszcze podcast yy, TNT, ale nie wrócę do niego. No more taj, no, dobra, no, more TNT, tak? Nie ma. No ale ty, jeśli masz poniżej yy, 16 lat, tak powiedziałem, yy, nagrywaj, nagrywaj. Ja się do tego serdecznie zachęcam. Tak Wiem, że większość ludzi powie, no ale ja nie umiem tak ciągle gadać. No ale nie. no ja nie mam o czym gadać. Ja też nie mam o czym gadać, ja gadam. Tak? Podcast gitarowy też robię, chociaż nie jestem jakimś super hiperznawcą, tak? Ja subiektywnie mówię o tym, co, co, co czymś jest, tak? No rozmawiałem z wieloma ludźmi, trochę na to patrzę pod swoim kątem i dedukuję, co tam powiedzieć, no. A ty też możesz gadać o pierdołach, obojętnie o czym. Weź sobie, nie wiem, możesz gadać o, o, o produkcji talerzy. O czymkolwiek, żeby się dało tego słuchać. Ostatnio Pichon zrobił podcast o winie. pichontową panią. Ale ja nie piję wina. A już taki podcast o talerzach prędzej, bo ja korzystam z talerza. Albo podcast o ciastkach. O! Jakiś gościu degustuje ciastka. To by było niezłe. Ale się nie chce, tak? Nie chce ci się. Możesz, jeśli bardzo byś chciał, ale no nie umiesz, bo to tyle roboty. Słuchaj, wchodzisz na poznajpodcasting.pl, zostawię link w podpisach, albo... Głosisz, głosisz się do mnie, ja Ci pomogę bardzo łatwo zrobić coś na mypodcast.com. Albo jak chcesz być już oparty i mieć, tak jak swój idol Krzyszman, zrobię się na blog, pomogę Ci zrobić na blogspodzie. W ogóle po co ja to mówię, jak i tak nikt się nie zgłosi, tak? Ale z drugiej strony apeluję do Was, żebyście nie poczuli teraz takiej chęci naruszenia ludowego, że 90% polskich podcastów to będzie, to będzie, to będą podcasty samych 14-, 13-latków. Bo to by było denne, tak? No. Dobra, koniec. Aha, i słuchajcie polskich podcastów. Ja tam ja zauważam, że niektórzy tacy no, z mojej klasy, o, już mi strzelać z palców. Yy, niektórzy z mojej klasy, ludzie, słuchają tylko mojego podcastu. No i dobrze, bo pewnie się podcastem nie interesują. Ale jeśli Wam się podoba, pomyślcie, że jestem idiotą. Idiotyczny, ma podcast? Debilny. A są ludzie 2, trzy, sto razy lepsi. Na przykład Maciek z Martin Lechowicz, on dla takich jak ja, to po prostu powinien być mistrz. Dalej, y, mamy, mm, kogo mi tam mamy, tego, Przemka Szczepaniuka, też dobry podcaster. taka maszyna, ludzie, jest z Niemniej, przyznacie sami. Mamy jeszcze, y, jak jej tam było, jak tam było, ja go namięłam, nie. Dobra, żonę Skwary macie, przepraszam, że nie wiedziałem, zapomniałem. Też świetny podcast robi genialnie się słuchaj idą do szkoły. Tyle jest fajnych podcastów, a niektórzy, na przykład Odczynnik, czy tam Duki, czy tam Niekomentujący, słuchają tylko podcastu Jaskinia Głupoty. Marnotrawicie swoje słuchawki. Mówię wam. Poza tym, czemu na tych swoich mp 3 macie piosenki, które, które nie mają funkcji zapętlania, dajmy na to, a chcecie koniecznie słuchać jednej piosenki i wkurza, wkurzacie się, że a na tą piosenkę nie mam ochoty, na tą nie mam, na tą nie mam ochoty i tak zmieniacie. Jak możecie sobie puścić podcast, no i nie będziecie nic musieli zmieniać. Ludzie, słuchajcie polskich podcastów. No. po krótkiej wróciłem do Was. Mm, tak. Jaskinia Głupoty, moim zdaniem, jest dokładnie tym, czym chciałem, żeby była. I to jest bardzo fajne, bo na przykład podcast gitarowy niekoniecznie był tym, czym w 100% bym chciał, żeby był, no ale jakoś tam to poszło. Yy, no, Jaskinia Głupoty jest. Jest takie moje luźne gadanie na tematy, które mnie ciekawią, śmieszą, denerwują i inne. Mam nadzieję, że Wam to też się podoba, bo mi się podoba. Oczywiście są lepsze i gorsze odcinki, na przykład odcinek o 5 złotych Karaoke i Piwoni był złym odcinkiem według mnie, ale już nie miałem czasu. O, ktoś mi tu pisze, jak ja nagrywam. To pewnie jest iluminaci, Tak? No. Dobrze. Yy, ale zaraz go przeczytam. Yy, no... O, wypadłem z rytmu. No i mam nadzieję, że Wam też się to podoba. Napiszcie w komentarzu, czy, czy powinienem coś zmienić. Wiem, że niektórzy mówią, że powinienem. Niektórzy, że jest okej. Okay. Ale, no naprawdę. Y, aha, pamiętacie jak mówiłem je przed chwilą o tych wzdychach? To, no to... Yy, powiedzcie, czy was to denerwuje, czy mnie to jakoś przekreśla, czy powinienem to wycinać, czy mogę zostawić? Szczególnie proszę tu opinie podcasterów, którzy słuchają tego odcinka, bo wy się na tym najbardziej znacie. Więc jeśli jesteś podcasterem, czy nawet nagrywasz podcast, czy tam no, jesteś słuchaczem polskich podcastów, a nie tak, że słuchasz tylko jaskini głupoty, no to weź skomentuj. Oczywiście, proszę tych, co słuchają tylko jaskini, też o skomentowanie, ale no, bardziej będę brał pod uwagę głosy tych, tych wiecie, tych bardziej zaawansowanych. No, ale ja tu chyba sami przyznacie mi rację, tak? No. Yy, no i jeszcze ostatni element taki. Yy, jest, że jadę do babci mojej. Co już mówiłem w poprzednim odcinku. No i przygotowywuje się jak na wojnę teraz. Bo to jest niby, ile tam, dzień, jeden, dwa. No ale, no, łatwo nie będzie, bo... Ja już byłem na dzień, dwa u babci i wtedy pomyślałem, a nie wezmę komputera, ona mi komputer. No i nie wziąłem, no i odczuwałem straszną nudę. I od tego czasu bierę aż za nadto do babci. No ale następnym powodem, żeby ten, żeby żeby się spakować jakoś porządniej jest to, że jest tam mój kuzyn, który bardzo lubi na Biebera. Wiecie ten od. Bejbe! Nie będę wam tego śpiewał, bo nawet nie umiem. Nie znam tekstu. Z kolegą kiedyś próbowaliśmy sobie posłuchać jednej jego piosenki Baby. Po minucie do moich oczu napływały łzy. Ale przetrwaliśmy. Efektem było to, że mama kolegi się na nas patrzyła jakoś dziwnie, bo była w mieszkaniu. — Wy też tego słuchacie, chłopcy? — się zapytała. My wybuchnęliśmy śmiechem, bo... no... Ale... że no to... Tak, moim przygotowaniem jest takie coś, że biorę sobie płytę, kupuję sobie, zaraz idę do kwiatku, i zgram sobie tam całą płytę CD podcastów, mam tutaj takiego y, Discmana i będę sobie je słuchał. Masę krytyczną na pewno będę miał, brak sygnału, jak się nazywa ten szczech, 420 bez nazwy obowiązkowo i jeszcze bez odbioru na pewno. Później jakieś takie inne y, będę też miał, no ale to się okaże. Y, no. I myślę, że przetrwam dzięki temu, bo MP3 swojej nie biorę, bo tam, no nie chce mi się, bo za tym tutaj sobie ładnie opiszę na jakim numerku mam jaki podcast, kiedy będę miał ochotę, a ja mam MP3 bez wysiedztacza, więc tak na czuja muszę zmieniać. Biorę też dyktafon mój i mikrofon. No i będzie fajnie, nagram z tego jakiś odcinek, poza domem oczywiście, bo w tej dzieciarni, bo tam jest kuzyn, lat. I on ma. 11, 10. Nie, 10, 10. 9 albo 10. Chyba 10. Yy, kuzynka lat 5. No i jak to się uczepi jeszcze. No nie ukrywam. Lubię mnie. Kzeszio, Kzeszio, chodź tu! Kzeszio, chodź tu, chodź tu, chodź tu! Ja, ja sobie nagrywam podcast, a co to jest? Na co ci ten mikrofon i takie tam, no to yy, prędzej by ten mikrofon się złamał niż ja bym to nagrał tak. Yy, no. Chyba mam mikrofon za blisko, usta, ale to już NP stójki nie biorę, no i to tyle z moich przygotowań. Tyle. Chyba dzisiaj nie będzie na wikipedyjnym szlaku, albo będzie, nie wiem, mi tak nagram na wikipedyjnym szlaku, przy montowaniu tego podcastu. Chyba, że nie będzie na Wikipedii szlaku. Nie wiem, tutaj, tutaj posłuchajcie sobie kawałka muzyczki, później się okaże. No i co, było na pedyjnym szlaku, czy na wikipedyjnym szlaku nie było? Muszę że mówiąc, ja nie wiem. Napiszcie mi w komentarzach. No, Takich wiedzy to mi nie musicie pisać. Ale na przykład opłacałoby się wam i mi, żebyście napisali, yy, czy ten Beethoven na początku wypada już, bo to jest Beethoven i ogólnie, yy, i na przykład jako podkład byście woleli te muzyczki, yy, podkłady bluesowo bluesowo blues tokowo czasy rokowe, jakie teraz były przed chwilą, znaczy no, jak gadałem, yy, czy lepiej, czy niech ten Betowense zostanie w tej rokowej odsłonie, oczywiście, bo ten normalny też ta, nie pasuje, chociaż, oszukujmy się, ten też nie, oszukuj, nie pasuje tutaj. Jak mi się uda, to nawet zrobię ankietę pod tym. Nie wiem, czy mi się uda, a jak mi się nie uda, no, to napiszcie w komentarzu, czy gotowym zostaje, czy wylatuje, może. No, i tutaj kończą się tematy, jakie ja mógłbym na końcu powiedzieć. O, znowu ktoś mi pisze, znając życie, to to jest jednak iluminacji. To jest. E, dobra, no to za chwilę mu odpiszę. A tutaj, e, tutaj, tutaj, tutaj jeszcze wam powiem. E, top 3 moich ulubionych podcasterów. Dlaczego i za co. Dla, dlaczego i za co ich szanuję tak bardzo? Dlaczego i za co oni są dla mnie tak ważni, ważne ich zdania? Pierwszym podcasterem jest yy, Maciek Skwara. On jest yy, dla mnie no wzorem nagrywania. Genialnie się słucha. Yy, nie jest to takie typowe robiony... To jest no, normalny podcast. Nie jest typowy robiony, żeby było śmiesznie jak robi to Martin o czym będzie za chwilę. Ale jest, no, żeby był. Moim zdaniem. I to bardzo fajnie jest robione. Kurde, teraz mówię tak jak... Y, co autor miał na myśli, nagrywając ten podcast? No, jak na polskim. No i tutaj rada siedmiu sędziwych będzie oceniała. Czy ja dobrze powiedziałem, co Maciek Skara miał na myśli, y, robiąc odcinek Not Funny? Czy może źle to zinterpretowałem i na egzaminie na podcastera da mi... 20 punktów, a nie 40. Nie, no wdawać. Yy, tak, no i Maciej składa jest, naprawdę, moim ulubionym podcasterem. Robi mój ulubiony podcast, do któ którego słucham od, od dwóch miesięcy. No, tak, tak. ja słucham dłużej i Maciej ma na mnie takie wpływy, jak na przykład to, że teraz leci Aida, a nie jakaś zwykła muzyczka, ponieważ. Martin jest już pierwszym podcasterem, którego kiedykolwiek usłyszałem, i był moim ulubionym do czasu, aż nie przesłuchałem sobie bez nazwy. No i Martin jest śmieszny, robi śmieszne podcasty. No i patrząc na to, to ja mam wrażenie, że są polscy podcasterzy w jednej grupie i Martin tutaj, bo na przykład ja go nie widzę na podcast... znaczy no, nie słyszę go, żeby był na e, podcastofonowym after party, e, Ja dla mnie to jest na razie głównym wyznacznikiem tego e, wszystkiego, bo tak właściwie nie ma żadnego takiego forum, gdzie podcasterzy by sobie mogli pogadać. No, formalnie jest, ale nikt tam nie pisze. Ani nie widzę też, żeby komentował za dużo podcastów. No dobra, widzę tam, komentował coś pod y, Hukafonem. Y, I to widziałem, chyba to był jedyny komentarz, kiedy widziałem Martina pod obcym podcastem. No może się nie zgłębiałem, tak, może się nie zgłębiałem. Nie, kiedyś go tam gdzieś widziałem jeszcze. Y, w zbiegu okoliczności był, no ale nie będę się nad tym już tak rozważał. Y, nieważne, ale Martina nie robi dobre podcasty. I to jest y, naprawdę fajne. I jeszcze jest y, Kamaszyn, Robert Kamaszyn. No, Robert w podcastie robi naprawdę bardzo dobre. Y, ma bardzo miły, fajny głos, którego do, naprawdę fajnie się można, po, fajnie można posłuchać. Kurde, i zaraz ja użyję jeszcze w tym odcinku słowa naprawdę. Co? Hm. Y, dobra, jest Kamasz, no i on robi teraz dwa podcasty. Był 420. Z tego co wyczytałem, to, to się wzięło z, dlatego, że numer kierunkowy do 3 to jest 420, tak? Dzisiaj pomyliłem. Yy, no i jeszcze robi O w mordę, czyli podcast dla Amigowców, naszej znaczy o yy, Ja Amigi nie używałem, bo jestem za młody moim zdaniem na Amigę, bo to już było eee daleko, daleko w tyle, a jestem eee daleko, daleko w przodzie. Yy, no, ale miło się tego słucha i fajnie się tego słucha. No i to jest ranki w trzech moich najważniejszych podcasterów. Tak, bez opisywania, na czwartym miejscu mamy... Yy, kto jest na czwartym miejscu? Na czwartym miejscu mamy... Jak on się nazywał? Przemysław Szczepaniuk. A na piątym miejscu, bardzo go lubię, jest Pichąd. Pozdrawiam Cię pichąd i słuchajcie hukafonu też. Dobra, no to mówił Krzyszmen, cześć, zapraszam na kolejny odcinek Jaskini Głupoty, przewiduję go na następną środę albo następny czwartek, tymczasem ja się z wami żegnam, mówił Krzyszmen, komentujcie i zapraszajcie innych, cześć.